Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Jego zdaniem powinni to zrobić w obecności prezydenta. Ślubowanie było przed marszałkiem Sejmu w obecności notariusza. Święczkowski mówi, że sędziowie mogą, jak każdy obywatel, przychodzić do Trybunału jako goście. Oczywiście jak każdy z obywateli, którzy pospolitej tej polskiej mają prawo...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 Powtórka programu. Apetyt na życie. Małgorzata Żuchowska, Apetyt na życie. Dzień dobry Państwu. Młodzież korzystająca ze wsparcia organizacji ma na swoim koncie różne doświadczenia, które zwykle łączy jedna wspólna rzecz. Brak domu. I nie chodzi tu o brak miejsca dla siebie w tym konkretnym momencie, w którym do nas przychodzi, ale bardziej o brak doświadczenia domu, bezpiecznego, ciepłego, stałego, w którym jest kochający, uważny opiekun. Wielu uczestników naszego wsparcia to osoby, które zostały zabrane ze swoich domów, gdy były dziećmi przebywały w pieczy zastępszej, placówkach wychowawczych czy resocjalizacyjnych, po których opuszczeniu znalazły się w sytuacji mm, bezdomności. O tych młodych ludziach i o tym, ile siły trzeba w sobie mieć, żeby pomagać. Dziś z naszą gościem Agnieszka Sikora, Fundacja Po drugi. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Witam bardzo serdecznie. Niezwykle kusi mnie, żeby zapytać, co po pierwsze. Ojej, po pierwsze, nie wiem, po pierwsze cieszę się, że tutaj jesteśmy <śmiech> i że będziemy mogły porozmawiać o, myślę, bardzo ważnej sprawie, która wymaga uważności i konkretnych rozwiązań, a mianowicie o sprawie bezdomności bardzo, bardzo młodych ludzi, którymi zajmuje się fundacja po drugie. Ludzi, którzy mają 18, 19, 20 lat, są na początku dorosłości startują w nią z ogromnym bagażem trudnych doświadczeń, a jednocześnie pozbawieni czegoś bardzo podstawowego domu. To jeśli, to jeszcze wrócimy do tego, co po pierwsze, ale myślę sobie, że to mogą być ludzie w ogóle nie mieszczący się w systemie. Bo maluchom system pomaga. System, państwo, które powinno dzieci otoczyć opieką. Ci dorośli w kryzysie bezdomności, jak sądzę, są łatwiejsi do zauważenia, do odnalezienia. A młodzież, młody człowiek, który nie ma domu, a potem nie ma gdzie się podziać, nie ma bazy, nie ma korzeni i jeszcze do tego wszystkiego nie umie prosić o pomoc. Jak znaleźć, jak wy znajdujecie tych ludzi? My ich nie znajdujemy. Oni nas znajdują. Oni do nas przychodzą już od wielu, wielu lat. Nie prowadzimy żadnych działań jako organizacja takich skoncentrowanych na rekrutowaniu powiedzmy nowych uczestników wsparcia. Młodzież, no dzisiaj mamy dobę tak rozwiniętego internetu, że można zapytać po prostu sztucznej inteligencji, gdzie szukać pomocy. I za każdym razem, kiedy zapytamy się o to nie wiem, mam 18 lat, jestem bezdomny, dokąd pójść, uzyskamy odpowiedź, bez względu na to, czy napiszemy z Bytomia, Krakowa, czy Warszawy, zgłoś się do fundacji po drugie, więc ta młodzież nas odnajduje, między innymi tą drogą, ale też nie tylko i przychodzi jej do nas niezwykle dużo, bo to jest około 300 osób każdego roku, które zgłaszają się do nas, do jednej małej Organizacji po pomoc. Mhm, ale mam rację, myśląc, że nie znoszę tego słowa, ale słowo system przychodzi mi do głowy, że, mhm. że, że e, państwo, dobrze, kolejne słowo takie szumne, nie, nie zauważa akurat, nie wiem, 18, 19, 20-latków, bo w naszym przekonaniu to może powinni być ludzie, którzy. Dają sobie rady sami, no, mają narzędzia, kompetencje. Ja myślę sobie, że system, państwo to powinny być słowa, które nam się kojarzą mm -hmm. dobrze, które niosą ze sobą jakieś rozwiązanie, które odpowiadają za to, żebyśmy my, obywatelki, obywatele czuli się tutaj bezpiecznie, byli zauważeni i dostawali pomoc wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Niestety jednak tak jest, że my w Polsce, owszem, stworzyliśmy system, który dostrzega osoby w sytuacji bezdomności, ale dostrzega jakby wszystkie do, dorosłe osoby w sytuacji bezdomności, czyli 18 czy 19 latek, który doświadcza tej trudnej sytuacji, no, może skorzystać z rozwiązań systemowych, bo one istnieją, tak? Może zgłosić się, no jednak w większości miejsc w Polsce, do schroniska bądź noclegowni, bo to jest taka Najbardziej powszechna i najbardziej dostępna pomoc dla osób w sytuacji bezdomności i kropka, tak? Czyli jakby jest rozwiązanie, tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest rozwiązanie adekwatne do wieku tej osoby, do tego, czego ta osoba potrzebuje. To hmm. pytanie hmm. powinno brzmieć też, co dalej? tak Jak pomóc? Żeby młody człowiek się usamodzielnił, ale też trochę, żeby poczuł sens, prawda, że, mm -hmm. że warto o siebie zawalczyć. Na początku musi być albo odwaga, albo umiejętność proszenia o pomoc. Dorośli rzadko, kiedy potrafią to robić, a to dopiero młodzież. To jest bardzo, myślę, trudne, ale może my powinniśmy bardziej rozmawiać o tym, że to trudne być nie powinno że to jest normalne, tak? Że kiedy ja mam jakiś kłopot, to też zwracam się czy do przyjaciela, czy do mojego rodzica, czy do kogoś zaufanego, czy do specjalisty, po to, żeby mi pomógł rozwiązać jakąś sytuację, w której się znalazłam. Proszenie o pomoc, czy szukanie rozwiązania u osób kompetentnych, zaufanych jest czymś absolutnie wskazanym, dobrym. Nie powinno być w żaden sposób przez nas piętnowane, czy mhm. traktowane, że ojej, ale oczywiście jest tak, że to wymaga odwagi, że to jest bardzo trudne. Szczególnie trudne jest to dla osób, które nigdy nie korzystały z systemowej pomocy. Ja widzę taką y, różnicę, że jeżeli mamy do czynienia z młodym człowiekiem, który już był zaopiekowany przez system, był nie wiem w pieczy zastępczej czy w placówce y, resocjalizacyjnej, to dla niego zgłoszenie się do naszej organizacji jest jakimś... Y, jakąś kontynuacją tego, co dzieje się w jego życiu właściwie przez większość czasu, tak? Bo w jego życiu zwykle były jakieś służby, które przychodziły do domu. On wie, co to jest ośrodek pomocy społecznej. I on wie, że jak mam kłopot, to ja się zwracam do tego systemu. Natomiast jest to bez wątpienia o wiele większe wyzwanie dla osób, które nigdy tego nie robiły, które nie mają takiego doświadczenia, i zdarza się, że ktoś krąży wokół naszego punktu pomocowego przez kilka dni próbując przełamać jakiś swój lęk, obawy. Też często ci młodzi ludzie, oni nie wierzą w to, że jest jakieś miejsce, które faktycznie może odpowiedzieć na ich potrzeby. Czasem już się gdzieś tam zgłosili, byli w ośrodku pomocy społecznej, czy byli w noclegowni. Tak, ale ani w jednym, ani w drugim tym miejscu nie znaleźli takiej odpowiedzi, której szukali. Kiedy przychodzą do naszego punktu pomocowego, my nie legitymujemy ich na dzień dobry. My im dajemy kanapkę i herbatę, albo zupę, coś do zjedzenia, tak? Pokazujemy, gdzie mogą umyć ręce. Takie wie Pani, proste zupełnie rzeczy, które zupełnie inaczej układają naszą komunikację i dają chyba lepszą taką przestrzeń do tego, żebyśmy weszli w jakiś dialog, to rozmowę. To chyba wstęp do zaufania. Tak, może ale być. Ale też, y, Pani Agnieszko, mówi Pani, albo sugeruje Pani, apel. Ja, ja usłyszałam w tym apel, nie oceniajmy, nie stygmatyzujmy, ale ja wcale nie myślałam o tym świecie dookoła, tylko myślałam... Y, mówiąc o umiejętności proszenia o pomoc, o człowieku, który się znajduje w takiej sytuacji dla niego być może zaskakującej i dla niego przyznanie się do tego, że potrzebuje pomocy może oznaczać przyznanie się do słabości, mm -hmm. do jakiejś porażki, do przegranej i Dlatego to wcale nie musi być proste. Pewnie, że tak. Ja nie powiedziałam, że to jest mhm. proste. Natomiast myślę, że warto jest mówić o tym, że to jest okej. Okay, tak? Że to, że ja proszę o pomoc, to nie jest oznaką mojej słabości, mojej nieudolności, tego, że jestem do niczego. Tylko to jest właśnie o tym, że jestem silny, że ja szukam rozwiązania. Że, że, że, że, że jakby to proszenie o pomoc jest czymś normalnym, dla każdego człowieka tak naprawdę. Tak? Ono nie no musi być, się... albo Mogłoby być, bo to tak. też może oznaczać, że zdobywamy się na jakąś odwagę, która prowadzi do zmiany, prawda? Więc samo przyznanie się albo gdzieś zakomunikowanie komuś słuchaj, potrzebuje pomocy jest niezwykłym aktem Odwagi. A jak reagują wtedy, kiedy częstujecie ich herbatą, dajecie zupę i, bardzo różnie. i mówicie, możesz sobie tu usiąść, odpocząć. A dowód osobisty, jeśli go w ogóle masz, to później. Tak, bardzo różnie, bo czasami się krępują oczywiście i mówią, że nie są głodni, a są. Ale jak tam chwileczkę posiedzą i popatrzą na te kanapki, to raczej się skuszą. Bo staramy się też, żeby te nasze kanapki były takimi ładnymi kanapkami. Że tam jest jakiś ogórek, pomidorek, że one są kolorowe, że one są takie zapraszające, że nawet jak człowiek nie jest głodny, to się skusi. To jest też taki czas dla nich, że mogą chwilę pobyć w tym miejscu, porozglądać się, zobaczyć jak tam ten ruch się toczy często, kiedy przychodzi do nas nowa osoba przy stole, w takim pokoju, w którym młodzież przesiaduje, są już na przykład uczestnicy naszego wsparcia, którzy powiedzmy czekają na spotkanie z psychologiem i to jest bardzo fajne, bo oni wtedy nawiązują ze sobą kontakt i mówią, słuchaj, tu jest fajnie, tu się tobą zajmą, wiesz, mów prawdę, dasz radę, to, nie boli, to, to, tak, to ci tak, nie zagraża, także tak. Ja myślę, że mhm. tutaj ta młodzież nasza często też odgrywa taką bardzo pozytywną rolę w czasie tej pierwszej relacji, czy, czy tego pierwszego kontaktu. Patrzę na panią, widzę taką spokojną, zdecydowaną hmm. osobę, która sprawia wrażenie takiej siły, bezpieczeństwa, ale Organizowanie pomocy, nie wiem, czy to jest właściwe mhm. słowo, też może sporo kosztować i zastanawiam się, jak się pani w tym odnajduje. Znaczy, co pani pozwala być taką osobą, którą trudno zatrzymać i jeszcze pewnie gdzieś do tego wszystkiego odłożyć emocje na bok, bo jeśli pozwalałaby im pani szaleć, to byłoby ciężko. To takie, taka odpowiedź jak na to pierwsze pytanie, co po pierwsze. Tak? Ja po prostu taka chyba jestem, tak? Ale też jestem coraz bardziej dojrzałym człowiekiem. Mam coraz więcej w sobie takiej cierpliwości, której kiedyś nie miałam, bo, bo jej nie miałam, bo byłam młoda trudno mi powiedzieć. Ja bardzo lubię to, co robię. Widzę w tym ogromny sens. Ja czerpię z tego radość. Czasami też smutek, bo czasem nie wychodzi. Ale mam poczucie, że to, czym się zajęłam, a zaczęłam tworzyć to wsparcie dla młodzieży już 15 lat temu, to jest właśnie moja droga, moje miejsce. I ja po prostu w tym się odnajduję. I i czuję sens. Myślę, że z każdym kolejnym krokiem mogła się pani przekonywać, jak, jest, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. O, to mnie załamuje akurat. Tak myślałam. To mnie bardzo smuci, boli, bo ja się często zastanawiam nad tym, co jeszcze muszę zrobić, gdzie jeszcze muszę dotrzeć, z kim jeszcze mam porozmawiać, albo jaką jeszcze nagrodę mam odebrać, żeby w końcu świat, to tak ogólnie mówię, ale... Przede wszystkim chyba decydenci zaczęli działać w sprawie tych młodych ludzi. My żyjemy w świecie, w którym mamy bardzo coraz większy deficyt młodych ludzi, y, którzy będą pracować, dobrze funkcjonować. Tak? Widzimy, że to pokolenie jest pokoleniem... Y, no z pewnymi problemami, ale też pokoleniem dość nielicznym, albo co maleje Coraz nam. Coraz ta... mniej licznym, prawda? Tak, więc myślę, że to jest szalenie istotne, żebyśmy inwestowali w młodych ludzi, podawali do nich rękę, wyciągali do nich taką ofertę, która pozwoli im się podnieść. Naprawdę i proszę mi wierzyć, ci młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, jeżeli się uda, a często się udaje, mają ogromną szansę na to, żeby być dobrymi obywatelkami i obywatelami, żeby pracować, płacić podatki, dbać o swoje dzieci, zakładać się rodziny, uczyć się, rozwijać. Mamy sporo dzieciaków, które wyprowadziliśmy z takiej naprawdę totalnej pustki. Takich dzieciaków, gdzie kiedy poznawaliśmy ich, myśleliśmy w kule jak to zrobić, czy to się może udać, ale nie traciliśmy nadziei, nie traciliśmy wiary, walczyliśmy o każdą osobę i kiedy widzimy takie piękne efekty tej naszej pracy, no to to jest oczywiście najwspanialsza nagroda, jaką możemy za tę pracę dostać, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby świat, znów tak ogólnie, zrozumiał, że po prostu trzeba to, to robić, że nie wolno tego odkładać w czasie, że rozwiązania dla młodych ludzi, którzy znajdują się w tak kryzysowej i dramatycznej sytuacji, one muszą być już, już teraz. To nie może być jedna organizacja w Polsce prowadząca jeden dom dla młodzieży, punkt pomocowy i parę mieszkań. I nawet gdyby tych organizacji było wiele więcej, to one nie załatwią roboty za... Za tych, którzy są odpowiedzialni, prawda? Za system. Za, za system. Och, ja próbuję unikać tego słowa, ale. E, ja wiem, bo e, nasz gość, pani Agnieszka jest Warszawianką roku 2025. Ja wiem, dlaczego pani tak chętnie mimo nowych obowiązków korzysta z zaproszeń do rozmowy. Ja na korytarzach Polskiego Radia widziałam Panią już kilka mm -hmm. razy, bo ja wiem, że dla Pani to też jest narzędzie, żeby ci, którzy powinni, usłyszeli. Słuchajcie, ja nie zrobię za Was tej roboty, to znaczy ja mogę zrobić sporo, ale nie wszystko. Czy ja mam wrażenie, że ten głos jest już słyszany i też współpracujemy, czy to z miastem stołecznym Warszawa, czy wyżej z Ministerstwem Rodziny, Polityki Społecznej rozmawiamy, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. Zapraszamy do naszego domu dla młodzieży parlamentarzystki, parlamentarzystów. Pokazujemy ten problem. On zaczyna się gdzieś tam pojawiać, ale ja wiem, mam świadomość, że jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy jest do zrobienia i tak pojawiam się w mediach. No nie dlatego, że jakoś. Znaczy, ja lubię radio, na przykład bardzo lubię, bo wiele lat pracowałam w radiu i to jest takie miejsce, w którym też się bardzo dobrze czuję. Przed kamerą, w sumie też się czuję spoko, bo też pracowałam w telewizji, ale te wszystkie moje wizyty no generalnie jakby dotyczą tego, żebym mogła mówić o. Problemie wręcz bardzo nie lubię pytań, które dotyczą mojej osoby. No, ale taki to trochę program. <grym> i, I jestem też ciekawa, ale nie. To nie jest jakaś chora ciekawość, ale ciekawość procesu też, który pani przeszła jako osoba robiąca to, co robi, że taka świadomość, że nie przytuli pani wszystkich i nie, nie zaopiekuje się wszystkimi, nawet tymi, których ma pani w zasięgu ręki, ale oni może nie są jeszcze gotowi, żeby z tej pomocy skorzystać. Musiała pani zbudować w sobie raz, że pewnie jakąś dojrzałość, a dwa, jakiś mur, żeby to przetrwać? M muru, mam nadzieję, nie, bo jakbym miał mur, to byłoby chyba coś takiego niedobrego w kontekście jednego... Może złego słowa użyłam, ale chodzi tak. mi... No może nie, ja się taką, nie odporność, odporność, tylko taką odporność, taką że, odporność. Że tu jednak ta otwartość mhm. cały czas i taka, no jednak nadzieja, próba podejścia, jeśli nie tędy, to tam tendy. Natomiast ja myślę, że doświadczenie bardzo dużo robi. Kiedy zaczyna się praca, ja widzę, jak na przykład nowe osoby przychodzą do pracy w Fundacji po drugie, to one przychodzą takie pełne energii i takiej e, momentami naiwnej wiary, że każdego można zmienić. I jak my będziemy tutaj z sercem na dłoni, to wszyscy będą i prawda wchodzić w ten proces. A potem tak krzepną trochę w tej pracy, i to nie jest historia o tym, że tracą serce, że tracą empatię, że tracą uważność, ale jakby to doświadczenie zaczyna uczyć, w jaki sposób dawać to serce. I w którym miejscu jest przytulenie, a w którym miejscu jest konsekwencja. A w którym miejscu jest powiedzenie stop. A w którym miejscu trzeba kogoś tak jeszcze bardziej jakby podkręcić. I to, to jest coś, czego się uczymy, ale też ja myślę, że z czasem we mnie się pojawiło takie, nie wiem czy to jest dobre, ale chyba to jest dobre, zaakceptowanie tego, że ostatecznie człowiek jest tym, kim wybiera, żeby być. Znaczy, do pe w pewnych momentach nie mamy wyboru, ale w momencie, kiedy mamy pomoc, mamy wsparcie, mamy narzędzia, możemy z nich korzystać, a jednak idziemy inną drogą, to trzeba to zrozumieć, że taki jest czasem wybór, tak? Ja kiedyś wybiegałam za młodzieżą, która rzucała we mnie kluczami, bo mówiła, że już nie chce u nas mieszkać, bo my mamy jakieś zasady i czegoś wymagamy. To ja potrafiłam biec bez kurtki w środku zimy. Człowieku, zatrzymaj się, my tu cię będziemy ratować. No nie odchodź od nas. Dzisiaj nie pobiegnę. Dzisiaj poczekam, aż on wróci po te klucze. Bo to jest też praca wasza wspólna, prawda? Ale w którymś momencie Pani udział się kończy, i resztę roboty musi zrobić ta druga strona, prawda? I... Tak, ja zawsze na dzień dobry też o hmm. tym mówię. Słuchaj, my ci człowieku nieba uchylimy. Naprawdę. Będziemy się starali dać tobie wszystko, czego potrzebujesz, tak, żebyś ty mógł mieć skrzydła, fruwać, realizować swoje marzenia, plany. Będziemy ci we wszystkim pomagać ale ty musisz z nami współpracować, ty musisz być w porządku, ty musisz być uczciwy wobec nas, ty musisz być zaangażowany. Jak ci nie wyjdzie, to masz się do tego przyznać, powiedzieć, jakie miałeś trudności i tak dalej, i tak dalej. Czasami jest tak, że na początku gdzieś tam ta osoba, która z nami współpracuje, kombinuje, kręci, tak, mówi nam to, co my chcemy usłyszeć, nie do końca to, co czuje, ale kiedy nagle to zaklika, to to idzie po prostu potem super jak burza. Jak to się zaczęło? Jak, jak, co się stało takiego, że postanowiła Pani pójść właśnie w to, a nie w coś innego? To właściwie nie było tak, że ja coś postanowiłam, bo ja sobie założyłam fundację, pracując jeszcze w mediach, w których zawsze zajmowałam się tematyką społeczną. Gdzieś tam mi było blisko do tych problemów społecznych. Zawsze mnie to najbardziej jakby interesowało i angażowało. I ta fundacja to miał być taki dodatek do mojej pracy zawodowej i początkowo myślałam, że jakąś tam pomoc będę tworzyć, dalej będę sobie pracować i się realizować jako nie wiem, dziennikarka, no ale okazało się, że jakby tych dwóch światów ja przynajmniej nie byłam w stanie porzenić ze sobą i pogodzić i zobaczyłam, że bardzo ważne jest to, żebym się skupiła jednak na rozwijaniu organizacji i na budowaniu tej pomocy. Ja zaczynałam od zera. Ja w ogóle nie wiedziałam nic. Ja nie wiedziałam, jak działają organizacje pozarządowe, jak się pozyskuje środki. Ja, totalnie. To, to była jakaś taka fantazja, no może już nie małej dziewczynki, bo ja tam miałam koło 30 paru lat, kiedy zakładałam organizację. Ale ja naprawdę ni, pojęcia nie miałam. Ale zaczęło się pani Agnieszko od y, idei, że tak, chcę zrobić coś dobrego, coś konkretnego, hmm. tak? A może od... Y, któregoś z tych młodych ludzi, których spotkała Pani na swojej drodze. Może tak? Na pewno takim ostatecznym impulsem do założenia organizacji był fakt zrealizowania przeze mnie takiego cyklu reportaży w zakładzie poprawczym w Falenicy. To był wtedy zakład poprawczy, teraz to jest okręgowy ośrodek wychowawczy yy, dla dziewcząt. Ja tam byłam bardzo często, robiliśmy zdjęcia, poznawałam te dziewczyny. I ja zobaczyłam... I wie Pani, to jest takie smutne, tak sobie czasem myślę, bo mało kto w ogóle myśli o tej konkretnej grupie dzieciaków, które są w placówkach resocjalizacyjnych. My walczymy o dzieci z pieczy zastępczej, ale te dzieci w tych placówkach resocjalizacyjnych, one są takie naprawdę bardzo porzucone, bo my o nich mówimy w mediach wtedy, kiedy coś złego się zadzieje kiedy ktoś trafi do poprawczaka, ale my się nie zastanawiamy jako społeczeństwo, co z tymi dzieciakami? Dlaczego one tam są? Jakie one miały życie? Dlaczego znalazły się w tym y, konkretnym miejscu? To jest taka bardzo, bardzo duża nisza. Y, nie ma żadnego lobby, które by walczyło o tę konkretną grupę. No i ja tam zrobiłam ten, ten dokument, i po prostu pomyślałam sobie, musimy coś zrobić dla tych dziewczyn, bo to jest takie ważne. One też mają szansę fajnie funkcjonować w świecie. Od nich się zaczęło, potem pojawiły się inne młode osoby, które również doświadczały bezdomności. I tak od tej resocjalizacji, która średnio nam czasem wychodzi, przeszliśmy do rozwiązywania problemu bezdomności młodzieży. Czy pani już wie, dlaczego warto pomagać? Po prostu to jest... Zawsze warto pomagać. To jakby... Nawet nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. To jest takie oczywiste. Warto pomagać. To daje nam ogromną satysfakcję, tym, którzy pomagamy. A po drugie, tworzy to szanse, możliwości, poczucie bezpieczeństwa dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. To może właśnie to jest po pierwsze, bo warto? Warto. Agnieszka Sikora, dziękuję bardzo. Dziękuję. Apetyt na życie. Powtórka programu. Premier Donald Tusk w Łysomicach inauguruje projekt Local Content z korzyścią dla Polski. To nowa filozofia gospodarcza rządu wspierająca rodzimy przemysł. Premier mówił między innymi, wszędzie tam, gdzie państwo polskie ma coś do powiedzenia, polskie będzie na pierwszym miejscu. Posłuchajmy pana premiera. Powodem naszego spotkania dzisiaj są liczniki zdalnego odczytu.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 że to jest to prawdziwe koło zamachowe polskiej gospodarki. Ale wierzymy też głęboko w to, że ten local content to także rozwój polskiej myśli technologicznej. To bezpieczeństwo, bo kiedy mówimy... No przed chwilą rozmawiałem z prezesem Apatora i, i tutaj także pojawił się wątek na przykład dronów, które produkuje Apator. I nie muszę nikomu tłumaczyć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 Nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej to jest też wielki interes dla Polski, dla, dla Polaków. Ale w ramach tego, co możliwe, będziemy robili wszystko, aby ten slogan, no właściwie nie slogan, tylko taka oczywistość. Wybierajmy przede wszystkim Polskie. Polska to musi być ten pierwszy wybór. I dlatego w ramach tego, co możliwe, będziemy szukali wszystkich możliwych pomysłów, sposobów, rekomendacji, decyzji, twardych decyzji, jak będzie, jeśli będzie trzeba, żeby respektowano ten, ten nasz kierunek, kierunek repolonizacji polskiej gospodarki. Tak jak wspomniałem, dzisiaj widać chyba wyraźniej, niż kiedykolwiek wcześniej, że to nie jest jakaś, wiecie, pusta ambicja nie wiem, polityków, czy jakaś moja obsesja, tak naprawdę mówimy o sytuacji, w której wszyscy już to widzą. Szczególnie po wojnie w Ukrainie, ale też kiedy obserwujemy konsekwencje i przebieg konfliktu bliskowschodniego, widać bardzo wyraźnie, jak ta, to piękne hasło suwerenności przekłada się na konkretne decyzje gospodarcze, odpowiedzialne decyzje gospodarcze, które każą nam zadbać w skali takiej, jak to jest tylko możliwe, także o suwerenność łańcucha dostaw, zabezpieczenia dostaw, czy będzie mówili o energii, czy o inteligentnych rozwiązaniach, takich jak choćby ten bohater dzisiejszego dnia, czyli inteligentny licznik. O czymkolwiek tak naprawdę, jeśli chodzi o nowoczesną gospodarkę, będziemy myśleli i mówili, to musimy mieć na uwadze tę, tę kwestię. I to musi być na pierwszym miejscu. Czyli interes narodowy, polski interes, mądrze realizowany, inteligentnie, Zwinnie, jakby powiedział prezes Apatora, że posłuży się jednym z haseł Waszej firmy. Tak, to wszystko wymaga elastyczności, kreatywności, ale też determinacji. Mi tej determinacji nie zabraknie, podobnie jak ministrowi Balczunowi. Przedstawi za chwilę ten cały pakiet rekomendacji, które powinny skłonić tych jeszcze nielicznych jak sądzę, którzy nie są przekonani do potrzeby respektowania zasady local content i tej idei repolonizacji gospodarki. I chcę tutaj bardzo jasno i twardo powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie polski rząd ma cokolwiek do powiedzenia, czy to są spółki skarbu państwa, czy to są instytucje rządowe, państwowe, w jakiejś mierze mamy też wpływ na to, co dzieje się w polskim samorządzie. Wszędzie tam, gdzie będą zamawiane usługi, produkty, wszędzie tam, gdzie będziemy mówili o współpracy między jedną, drugą, trzecią firmą, będziemy nie tylko pilnowali, ale też egzekwowali te zasady. Mam nadzieję, że dzisiaj już nie trzeba będzie nikogo do tego przekonywać, że nie chodzi tutaj o przymus, chociaż dyscyplina się przyda, o przymus ze strony rządu, ale raczej o wzajemną pomoc, żeby maksymalnie wykorzystać to, co daje nam polskie prawo, to co daje nam obecność w Unii Europejskiej i żeby to, co do niedawna wydawało się blokadą, żeby zniknęło z naszego myślenia, z tego horyzontu myślenia o polskiej gospodarce. Bo nie ma takich ograniczeń i czuję się tutaj kompetentny, nikt mi nie będzie w stanie wmówić, że na przykład Unia Europejska powoduje, że nie można inteligentnie, mądrze, sprytnie preferować polskiego przemysłu. Wiecie dlaczego dzisiaj z takim czystym sumieniem będę mówił, że wszędzie tam, gdzie państwo ma coś do powiedzenia, Polskie będzie na pierwszym miejscu. Bo wiemy, że to nie będzie już wciskanie groszego produktu albo droższego produktu. Dzisiaj polskie firmy, no patrzę w tej chwili na, na prezesa i rozmawiamy właściwie codziennie o tym, jak ma wyglądać przemysł zbrojeniowy w Polsce. I wszędzie widzimy, w, każdym, w, w każdej dziedzinie życia widać wyraźnie, że polskie to naprawdę nie jest gorsze. I to naprawdę nie musi być droższe. I że trzeba tylko dobrej woli. Trzeba w, ob, takiego wspólnego wysiłku. Tych, którzy chcą coś zamówić, tych, którzy chcą sprzedać, żeby jeśli trzeba udoskonalić produkt. Żeby ten produkt był tańszy, jeśli dzięki temu będzie bardziej konkurencyjny. Ale nie ma żadnego powodu dzisiaj, żeby polskie firmy, polskie państwo, Polscy menedżerowie mieli choćby najmniejsze kompleksy wobec konkurencji zagranicznej. Mówimy przejść otwarcie. Są takie dziedziny, są takie fragmenty naszej rzeczywistości, gdzie polski produkt nie zastąpi jakiegoś unikatowego wyrobu, który jest osiągalny wyłącznie w kooperacji z zagranicznymi firmami. Tak, wiemy, że tak jest. I nie obrażamy się na to. Ale właśnie dlatego,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 Ci wszyscy, którzy decydują o zamówieniach, o kooperacji, o współpracy, żeby mieli to jakby zakodowane wręcz genetycznie. Znaczy, biało-czerwone jest z definicji lepsze. Po prostu, dlatego, że jest biało-czerwone. Yy, a jeśli jeszcze nie jest najlepsze, to naszym wspólnym obowiązkiem jest, aby, aby stało się najlepsze i to jest możliwe. To wymaga trochę wyobraźni, czasami cierpliwości. Yy. Na końcu będzie to wymagało także decyzyjności. Ta umowa między Apatorem i ENEO jest jednym z wielu przykładów na takie nowoczesne myślenie też właśnie w kategoriach bezpieczeństwa. To kryterium jest bardzo ważne i ono się nie zmieni w najbliższych latach. Nie miejmy złudzeń. Sytuacja geopolityczna nie stanie się z dnia na dzień bardziej stabilna niż jest dzisiaj. Kwestia bezpieczeństwa będzie tak czy inaczej priorytetem tego i następnych rządów. A to oznacza także, że to kryterium bezpieczeństwa tak jak to zrobiliście wy panowie decydując się na współpracę między Eneą a Patorem będzie miało kluczowe znaczenie i ono będzie miało także wpływ na wasze decyzje. Gdzie kupować i od kogo kupować? Po pierwsze polskie. Po drugie europejskie. Jesteśmy częścią wspólnego rynku. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Ba, jesteśmy jednym z liderów Unii Europejskiej i tu w regionie naszej pozycji już nikt nie jest w stanie zakwestionować. Po trzecie y, kraje zaprzyjaźnione. Kraje trzecie spoza Unii Europejskiej, ale z którymi blisko współpracujemy. To są oczywiście Stany Zjednoczone. Y, za chwilę będę w Japonii i w Korei. To są nasi partnerzy Azjatycy. To, ben, to jest Wielka Brytania, Norwegia. Nie muszę tu wszystkich tych państw wymieniać. Ale istnieje także kategoria państw, wobec których musimy być ostrożni ze względu na bezpieczeństwo i będziemy ostrożni. I to będzie także wpływało na sposób działania naszych firm i naszych państwowych instytucji. Nie chcę się tutaj zbyt szczegółowo na ten temat wypowiadać. Czasami będziemy musieli być dyskretni w tych kwestiach. Ale wiecie dobrze o co mi chodzi. Czasami będzie trzeba wybrać produkt być może trochę droższy ale gwarantujący bezpieczeństwo państwa. Ponieważ dzisiaj prawie wszystko jest jakoś skorelowane z kwestiami bezpieczeństwa wprost. Nie symbolicznie, tylko wprost. To będziemy chronili także procedury przetargowe przed ryzykiem wejścia na rynek czegoś, czego byśmy nie chcieli na polskim rynku, ze względu na bezpieczeństwo. Zwracam się tutaj także do samorządu terytorialnego. To są też wielkie zamówienia publiczne. Na wielką skalę. Wielkie pieniądze. Polskie pieniądze. One też powinny trafiać wszędzie, gdzie to jest możliwe, do polskich wytwórców, polskich usługodawców i producentów. Rząd nie ma bezpośredniego wpływu na decyzję samorządu. Ale będziemy tak, jak za chwilę minister Balczun o tym, o tym opowie, tak jak będziemy skutecznie budowali pewien ranking, pewien system punktowania, wyceniania. I to będą liczby, nie nasze intuicje, tylko liczby kto realizuje zasadę lokal content. I z tego będą wyciągane konsekwencje. Każdy musi się starać naprawdę, żeby ta, zasady, tę zasadę, respektować. To będziemy także prowadzić ranking samorządów. Znaczy nie, nie może być tak, że y, środki europejskie, środki budżetowe trafiają na przykład do samorządu, a samorząd nie będzie respektował idei lokal content. Wszystko w ramach zdrowego rozsądku. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do nieekonomicznego, nieracjonalnego wydawania pieniędzy. Ale ten wspólny wysiłek musi być rzeczywiście wspólny. To w waszych rękach. Menedżerów, prezesów, pracowników firm, urzędników państwowych, liderów samorządowych. Wszystko jest w waszych rękach i naprawdę dzisiaj możemy mówić o realnym, prawdziwym przełomie. Właśnie w tym, nie tylko już w myśleniu, ale w działaniu. To ten, ta idea lokal content, repolonizacji, tej, tego przekonania, że to, co polskie powinno być pierwsze w kolejności, ona staje się od dzisiaj naszym takim wspólnym zobowiązaniem i wspólnym obowiązkiem i będę osobiście też tego pilnował. Nie jest patriotyzmem uleganie lobbystom. Nie jest patriotyzmem sprzedawanie stacji benzynowych Orbanowi, tak jak to miało miejsce Kilka lat temu, tak? Ponad 400 stacji benzynowych, a w dziś w świetle tego, co dzisiaj słyszymy i widzimy, te stacje benzynowe trafiły do firmy, y, którą dysponuje polityk, najbliższy sojusznik Putina. Mówię tylko o jednym z przykładów, takim pierwszym z brzegu. Jak ważny jest y, taki mądry, odpowiedzialny y, gospodarczy nacjonalizm. To nie jest moje słowo, jak wiecie. Ja tego słowa nie używam. Ja głęboko wierzę w... Y, w y, Europejską Polskę i w Polską Europę też. Znaczy, nasze ambicje są tutaj, naprawdę nie, nie, ma, nie ma limitów dla polskich ambicji, aspiracji i one są naprawdę y, uzasadnione. Ale kiedy mówię o tym gospodarczym y, nacjonalizmie, to mam na uwadze właśnie tego typu decyzje. N nie pozwolimy i więcej już w Polsce nie może się tak zdarzyć, żeby na, na to, co my tu w Polsce robimy, co produkujemy, co chcemy kupić, wpływały siły zewnętrzne. Ze względu na ich interes. I już nie ma, i nie powinno być, mieć dla nikogo znaczenia. Ani siła, ani innego typu relacje z państwami. Przede wszystkim tymi spoza Europy. Naszym zadaniem jest promowanie polskiej produkcji. Koniec, kropka. Nie jest patriotyzmem i nie jest patriotą polityk, który będzie promował produkcję nie, chińską, niemiecką, amerykańską, wbrew polskim interesom, a często tak się zdarza. I z tym skończymy definitywnie. Nasi przyjaciele dobrze to zrozumieją, bo sami stosują dokładnie te same metody. Będą nas szanować, będą nas respektować, kiedy zobaczą, że jesteśmy też twardymi negocjatorami i że umiemy zadbać o własny interes. Tak, będziemy egoistami. Będziemy dbali przede wszystkim o swój interes. Ostatnio, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać o między innymi o zakupie y, śmigłowców Apache od y, naszych amerykańskich przyjaciół, usłyszałem słowa, na, na które chyba długo Polska czekała, że z polskim premierem negocjuje się równie trudno jak, jak z prezydentem Trumpem. Nie. nie zdaję sobie sprawę z proporcji. Nie, nie jest to. Nie zawsze to porównanie brzmi jakoś fajnie, nie, nie, nie, nie o to chodzi, ale to, że także nasi najwięksi, najwięksi w sensie dosłownym przyjaciele zaczynają doceniać, że w Polsce też to się zmieniło. Znaczy po, po polskiej stronie, kiedy rozmawiamy o polskich interesach nie ma już frajerów. Przepraszam za to brutalne sformułowanie. Są ludzie, którzy będą konsekwentnie, twardo dbali o polski interes. Właśnie w duchu idei nie tylko local content, ale polskiego interesu narodowego. A idea local content, udziału polskich firm w takim zakresie, jak to jest tylko możliwe, jest tego bardzo praktycznym, praktycznym wymiarem. Wiem, że Polska dzisiaj żyje y, sprawą Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to miejsce ani czas, żeby, żeby o tym rozmawiać. Chociaż jadąc do Was usłyszałem, co mnie ucieszyło od y, byłego prezydenta Dudy który nie był fanatycznym obrońcą konstytucji, że jego zdaniem prezydent nie ma możliwości lawirowania i musi przyjąć ślubowanie sędziów. Mówię o tym wątku, bo chcę, żebyście też państwo wiedzieli, że cały czas, od rana do wieczora, myślę o tym, żeby wasz wysiłek nie poszedł na marne. Spójność państwa, odpowiedzialność każdego organu władzy, Zdolność do kooperacji, szanowanie konstytucji, przepisów to jest także to środowisko prawne i polityczne, od którego zależy w dużej mierze sukces lub porażka tych wszystkich, którzy na co dzień działają w, polskim, w polskiej gospodarce. Ja dlatego w imieniu tych wszystkich, którzy dzisiaj tutaj się spotkali, którzy potrafili zerwać ze złą rutyną i którzy wspólnym wysiłkiem budują potęgę polskiej gospodarki, to myślę, że w imieniu was wszystkich mogę jeszcze raz apelować do każdego bez wyjątku, nie mówię tu teraz o partiach politycznych, o, kto się kłóci, kto nie, ale do każdego, kto ma coś do powiedzenia w Polsce, kto ma jakąś część władzy w rękach, żeby pomyślał o tym, co jest dobrem wspólnym. Żeby już nikt nigdy nie marnował waszego wysiłku. Żeby polska gospodarka, żeby ludzie zaangażowani w, w, w przedsiębiorcy, menedżerowie, w to, co dzieje się w polskiej gospodarce, wiedzieli, że państwo polskie to też jest gospodarz, a nie nieustanne pole bitwy. Dzisiaj jest ten moment, kiedy oczekujemy od, także od prezydenta, aby pokazał, że traktuje Polskę jako wspólny obowiązek i wspólną odpowiedzialność, a nie to nieustanne pole nieustannej bitwy. Mam nadzieję, że ten głos tutaj z Zapatora od ludzi... Przedsiębiorczości dotrze także do wszystkich ludzi władzy. Ja będę na, na pewno starał się respektować to, co jest w interesie polskich firm i polskiej gospodarki, tak jak potrafię najlepiej. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz gratuluję i pamiętajcie, co polskie, to pierwsze. Dziękuję. I to premier Donald Tusk przypomnę: ten projekt nosi tytuł Local Content z korzyścią dla Polski. Powtórka programu.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 I, i, i, i, I tak naprawdę to powoduje, że ta giełda staje się nielegalna, tak mówiąc w kluczu. Teza o wyparowaniu 99% rezerw, o tym pisały media, opiera się na fundamentalnym błędzie analitycznym, to jest fragment oświadczenia Zonda Krypto, z badaniu wyłącznie tzw. gorących portfeli. Racja, prawda?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 E, niespecjalnie natomiast nie znam e, sytuacji Zonda Krypto bezpośrednio, bo nie ukrywam. Nie wiem, jak funkcjonuje. Ale gdybyśmy to odnieśli do innych tego no. typu przedsięwzięć, to jest możliwe, żeby wypłaty e, i transakcje weryfikowano manualnie przez wprowadzanie jakiegoś systemu? Przy takiej, przy takiej e, skali jak Zonda krypto m, niespecjalnie możliwe. O czym to może świadczyć? Tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę o, o, o, o, o, o tym, że rząda krypto stara się za wszelką cenę wytłumaczyć sytuację, w której może nie, nie chce wszystkiego ujawnić, ale, ale, ale, ale uważam, że to znaczy jest to, jest to moje zdanie, które nie mam żadnych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 Ocenić bez dokumentów, ja to, ja to rozumiem, ale no, tak, jasne. Tak. Tylko to spróbujmy to uogólnić. Bo, na przykład, no. Manny.pl zadaje pytanie bezpiecznie bo Zonda Kryptorusza też do jakiejś y, prawnej batalii przeciwko oskarżeniom. I pyta, niewypłacalność ząda Krypto. To ja to spróbuję uogólnić. Gdybyśmy to odnieśli do hipotetycznej giełdy kryptowalut, Jest, tak, dobrze, tak, która dobrze, ma takie przejściowe problemy techniczne, która traci kapitał w takim tempie, to może moglibyśmy mówić o niewypłacalności?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 Mhm. Ale, spółka, ale ta spółka w Estonii to 100% tej spółki należy do spółki szwajcarskiej. Jasne. Tak? Panie to, doktorze, to pan, tak? przepraszam bardzo, że tak wchodzę w słowo, bo musimy yy, niestety kończyć, yy, a w tle weto pana prezydenta wobec tych przepisów i powrót yy, tego rozwiązania do Sejmu. Dziękuję panu za wyjaśnienia. Doktor Wiktor Czeszej-Kosochacki z nami w Polskim Radiu 24.